MOLIUM Myśli inspirowane literaturą Rozdział 40 Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale MOLIUM Pamiętnikarskiej audycji literackiej Tak mógłbym rzec, ale tak naprawdę chciałbym, żebyś wiedział lub wiedziała, że jeżeli to jest Twoje pierwsze zetknięcie się z MOLIUM że ta audycja tak naprawdę wykorzystuje książki jako inspirację. To nie jest taka konwencjonalna audycja o książkach. To jest audycja, która bardziej wykorzystuje książki jako inspirację do różnorakich przemyśleń, spontanicznych refleksji, dygresji. W sporej mierze jest audycja pamiętnikarska. To jest duży akcent. na Pamiętnikarska. Audycja, w której nagrywam tak własne wrażenia indywidualne, subiektywne na temat różnorakich książek, jak i przemyślenia wokół tego, przemyślenia, refleksje z tego wypływające, tym inspirowane. Przyprawiam to wszystko gdzieś tam od czasu do czasu ciekawostkami wokół, wokół tychże książek, wokół ich autorów. I powstaje z tego na taki zapis, niczym głosowy pamiętnik, myśli utrwalone w bursztynie, które mogą mi i innym służyć w przyszłości, <grybujesz> być wiecznie żywe. Jakiś świetny materiał referencyjny, kiedy na przykład chciałbym przypomnieć sobie, o czym była dana książka, rozważając na przykład sięgnięcie po nią po raz kolejny, gdyż gdzieś tam mi świtało w pamięci, że ona mi się bardzo podobała, ale już nie pamiętam dlaczego, bo tyle lat minęło. Więc mogę sięgnąć po Molium i sobie odświeżyć bardzo żywo pamięć. Albo na przykład, kiedy chciałbym przypomnieć sobie, co sądzę o danym autorze, czy co o nim w ogóle wiem. Kiedy pojawiła się jakaś nowa jego książka, a dawno nie czytałem nic z tego nazwiska i już zdążyłem pozapominać, to podobnie mogę sięgnąć sobie po taki głosowy zapis, i przypomnieć wszystko żywo, jakbym sam ze sobą rozmawiał z przeszłości. Jak gdybym wykonał taki telefon w przeszłość. Wehikuł czasu. Myśli w brusztynie. Molium. <śmiech> Tym jest ta audycja, tak naprawdę. Dobrze powiedziane. Niektórzy mówią o niej, że jest to taka gawędziarska. Jest to taki kończący się monolog, opowieść, jak gdybym opowiadał przyjacielowi czy przyjaciółce. Zresztą jest to bardzo zbliżone. Do złudzenia to przypomina. Jak rozmawiam z kimś na temat książek, właściwie do złudzenia to przypomina. To mi się dosyć podoba. Mogę się w tym spełniać nawet na szerszą skalę. <grych> Molium. Stąd poszczególne rozdziały tej audycji są zwykle dosyć obszerne, obfite, treściwe. Godzina, dwie, trzy nagrania tym jest Molium. A poszczególne rozdziały znajdziesz posegregowane ładnie według różnych kryteriów hmm, tematycznych, autorskich, różnorakich. Na łamach naszej strony internetowej www.moliumpodcast.blogs.com. Molium pisane przez M, jak Mariela na początku, na końcu. Podcast przez C, pisane razem, jednym ciągiem. Moliumpodcast.blogs.com. Tam znajdziesz m.in. Hmm, taką galerię twarzy różnych autorów, przewijanym w poziomie buźki autorów, po których też można, można, segregować poszczególne rozdziały. O czym w Molium opowiadałem? Trochę się tego zebrało z biegiem czasu. Dziś Molium dedykowane kolejnej części cyklu science fiction autorstwa Artura Clarka o ramię. Artur C. Clark znany chyba przede wszystkim z cyklu stoi kosmicznej. Film, którego nie rozumiałem w ogóle zupełnie. Był straszliwie nudny dla mnie kiedyś tam, kiedy oglądałem go jako dziecko. Nie wiem, jakie dzisiaj miałbym z tego wrażenia, ale bardzo ostrożnie podchodzę teraz do odysei kosmicznej, jak do żelazka. Tylko z mówię. To mnie tylko skłoniło bardziej do tego, że jeżeli Arthur C. Clarke, to niech będzie wzięty zupełnie od innej strony, na poczęty, doświadczony. Stąd jak dowiedziałem się, że on posiada faktycznie inne strony i to dosyć sensowne inne strony, przez środowisko dosyć docenione również, dosyć atrakcyjne, kontrowersyjne wrażenia innych czytelników, jak bardzo są pod wrażeniem tych innych powieści. To właśnie były powieści o Ramie. To zdecydowałem się, że tak, już znam, znalazłem moje magiczne tylne drzwi do Artura. <grym> I z entuzjazmem wielkim sięgnąłem po Ramę. Cykl Ramiański. Bardzo się ucieszyłem, że to był cykl. Nawet znowu nie jedna książka. O Odysei też kiedyś myślałem, że to tylko jedna książka, czy tam jeden film. Później dotarłem do informacji, że jest Sergia i to mnie zachwyciło. Bardzo ucieszyło. No. Podobnie z Ramą. Ucieszyło mnie bardzo, że mam do czynienia z cyklem, a nie jedną książką. I wiedziałem, że jeżeli Rama mi się spodoba, to będę miał gwarantowane, sensowne doświadczenie tej przyjemności. Hmm. I o tym nagrałem jeden z poprzednich, o ile nie poprzedni rozdział Molium, w którym opowiadam właśnie o Ramie pierwszej. O pierwszym tomie cyklu ramiańskiego autorstwa Artura. Natomiast dziś, dziś mogę opowiedzieć o części drugiej i odpowiedzieć tym samym na pytanie, którego nie spodziewałem się, że tak szybko będę potrzebował odpowiedzieć. No pytanie, które gdzieś tam przewidywałem opowiadając o pierwszej części. Otóż, żeby opowiedzieć od początku o co chodzi, to powiem Tobie, że dowiedziałem się, że czytając, czy przymierzając się jeszcze do, do lektury pierwszej ramy, gdzieś tam mi myknęło <śmiech> przez świadomość, że w kolejnych częściach gdzieś tam partycypował jakiś inny, a że zdarzyło się komuś innemu dopisać następne części. Syndrom nierzadki zdarza się, w Diunie się zdarzył. Po sześciu księgu Franka zabrali się za Diunę jego syn z Kevinem J. Andersonem, pisarzem takim bardziej rzemyslnikiem, który partycypował w wielu innych w ogóle uniwersach, wszechświatach, niczym kameleon zmieniając skórę i inspirując mnie do zgłębiania kontrowersyjnego zjawiska pisania na zamówienie. Ale to się zdarzało również gdzie indziej, jak najbardziej. U Iza Kasimowa, jeżeli dobrze pamiętam, jego obszerne, obfite uniwersum również zyskały tak zwane dopiski. To tak nie śmiało brzmi, przecież to są kolejne tomy. Po prostu innego autorstwa, autorstwa innych osób, ale tak naprawdę nadal partycypujące w tym samym uniwersum, do tego samego uniwersum należące, czyli w tym przypadku na przykład do uniwersum fundacji, do tego świata robotów. Ha. Iza Kasimow. Pan samochodzik z polskiego podwórka. Zbigniewa Nienackiego. Zbigniew napisał kilkanaście, powiedzmy, książeczek. Odszedł z tego planu i okazuje się, że kilkanaście pozycji zostało pomnożonych razy kilka przez całą grupę innych autorów, m.in. Andrzeja Pilpiuka, który postanowił się ukrywać, nieśmiało podejść do tego, pod pseudonimem partycypować, żeby było bardziej tajemniczo dla jego fanów może, partycypując w tym świadku pana samochodzika. Kontrowersyjne zagadnienie mające dwie strony medalu, bo przecież jest taka atrakcyjna strona medalu pod tytułem Wszyscy się cieszymy z obfitego doświadczenia pana samochodzika. Jeżeli lubiliśmy pana samochodzika, to mamy teraz do wyboru. Nie mieć go w ogóle, albo mieć go innego autorstwa. No szkoda, że Zbigniew już odszedł z fizycznego planu, ale inni też mogliby pisać, mogliby wykorzystać swój talent i pisać, dzięki temu przedłuża się nasze doświadczenie. Fajni się cieszą. To jest ta pozytywna strona medalu. Ale jest jeszcze ta kontrowersyjna strona, która polega na tym, że no dobra, no to niby pan samochodzik, ale tak naprawdę to trochę klon. Dlatego, że jest animowany jak gdyby przez kogoś zupełnie innego. Tak jakby dostał inną osobowość, jakby go trochę wskrzesić, jakby umarł i go wskrzeszono. Jakby wszedł w niego inny duch. Wszystko wygląda uudząco podobnie, w mniejszym lub większym stopniu. Ale tak naprawdę my wiemy że porusza tym ktoś inny i przymykamy na to oko, żeby w ogóle cokolwiek z tego czerpać. To jest ta kontrowersja esencjonalna pisania na zamówienie. I dowiedziałem się, że w ramie gdzieś w którymś momencie będę miał do czynienia z czymś takim, ale nie przywiązywałem do tego zbytniej wagi, gdyż założyłem <śm> pochopnie, że będę analogicznie miał do czynienia z taką sytuacją, podobną jak w środku innych serii, czyli, że inne nazwisko zobaczę gdzieś tam dopiero dalej hen w dół drogi, po kilku tomach oryginalnego wzorstwa Artura Clarka. Więc nie przejmowałem się tym. Tym bardziej się cieszyłem, że pierwszy rama mi się dosyć spodobał, przypadł mi do gustu, więc cieszyłem się dosyć. Że sensowne wrażenie na mnie zrobił i że będę miał gwarancję kilku następnych tomów Artura, że będzie mi się podobnie przypadać do gustu. Tak, bardzo się z tego cieszyłem. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy odkryłem, że obce nazwisko pojawia się już na okładce drugiego tomu. Drugiego tomu ramię. Hmm. Jakież zaskoczenie. Otóż, okazało się, że Artur pisząc pierwszego ramę wcale nie nie miał zamiaru pisać części następnych, nie miał takich planów, tak przynajmniej twierdzi. I powodem, dla którego zakończył pierwszą ramę otwartym zakończeniem, w otwarty sposób, było to, że chciał nadać historii bardziej realnego rysu, jak on twierdził, że w życiu, generalnie, w prawdziwym życiu, historie zwykle się nie kończą. Więc Chciał dodać realizmu i po prostu zrobić podobne w swojej powieści. Ale tak naprawdę nie nosił się z zamiarem, nie miał żadnych konkretnych planów kontynuowania tej serii, w ogóle zrobienia z ramy serii. Sprawa zaistniała dopiero wtedy, kiedy potrzebował nowego pomysłu na kolejną powieść. Kiedy pomysły, które miał mieć, gdzieś tam zniknęły z różnych tam powodów. Nie chcę to wnikać, to o tym pisze Artur na przykład w komentarzu własnym do ramy drugiej. On tam pisze dokładnie o co chodziło. Ja teraz nie chcę w to wnikać. W każdym razie stracił to, o czym pierwotnie chciał pisać, więc potrzebował nowych pomysłów. Nie miał za bardzo nowych pomysłów na kolejną powieść i wtedy olśniło go, że przecież zakończył ramę pierwszą w ten sposób. Gwarantujący potencjał, że można by to dalej pociągnąć, takie otwarte drzwi. To się zbiegło z poznaniem Gentry'ego Lee, czyli właśnie tego autora następnych ram. Hmm. Gentry gdzieś tam został mu przedstawiony w którymś punkcie życia Artura i Artur by go w ogóle nie brał pod uwagę, gdyby nie fakt, że Gentry wywodził się środowiska, które było bardzo bliskie Arturowi, czyli takie kosmiczne kręgi, inżynieryjne kręgi, to było bardzo żywo bliskie jemu i stanowiło nierzadko jego inspirację do pisania, do tworzenia m.in. tych Odysei. On żywo się interesował tymi sprawami i kiedy przedstawiono mu pisarza, który był jednocześnie inżynierem, projektował jakieś tam rzeczy dla NASA i tak dalej, no to <śmiech> stało się oczywistym, że to jest świetna okazja do tego, żeby pociągnąć ramę dalej. I tu się pojawia ta kontrowersja. Tu poznajemy, że Artur należał do tych osób, które nie stroniły od wydzierżawiania własnej marki, że tak powiem, wynajmowania własnych powieści innym, żeby pracowały na ich nazwisko trochę. Nie napisał tego sam, tylko po prostu zlecił to dziękujęmu, żeby napisał dalsze ramy. Trochę dziwne dla mnie. Szuka pomysłu na nową powieść, znajduje ten pomysł i zleca go komuś innemu. Jak to go spełnia? To może tak naprawdę nie chodziło koniecznie o to, żeby on to pisał, tylko o to, żeby cokolwiek znalazło się jak gdyby pod jego nazwiskiem, pod jego szyldem. To jest ta kontrowersja, że część pisarzy na to stać, a część absolutnie by nie było. Kwestia Jakie proporcje odgrywają w tobie artyzm, pasja, a jakie biznes, rzemieślnictwo? Nie ma tutaj złych odpowiedzi. Tutaj nie ma czegoś takiego, moim zdaniem, że jedna, druga strona, któraś z tych stron jest lepsza, któraś gorsza. To jest kwestia gustu. Kontrowersyjne zjawisko o tyle, że spoglądając na książkę danego autorstwa, Chcielibyśmy doznawać tego autorstwa wiarygodnie, podczas kiedy okazuje się, że nie zawsze mamy z tym do czynienia. Hmm. Tak jak na przykład ten mój trochę zawód z Ramą. Zresztą nie tylko mój. Wiele osób się zawiodło, dowiadując się, że dalsze Ramy nie są autorstwa Artura. I niestety dla części czytelników już styl Gentry'ego i jego podejście do konceptu Ramy nie, nie odpowiada im to. Hmm. Może to jakieś uprzedzenia, może niekoniecznie. Ale mówiłem, że to ma tą również pozytywną stronę medalu, tak jak w przypadku tego pana samochodzika, czy, czy nawet diuny, że dostajemy po prostu tego więcej. Okej, okay. może nawet nieco niższej jakości, czy inaczej, po prostu coś innego, ale jednak dostajemy, a tak nie dostalibyśmy nic. nie jest to kontrowersja, już nie wspominając o takim koncepcie jak ghostwriting, bardzo, bardzo kontrowersyjny już w ogóle. Kosmicznie koncept polegający na tym, że wynajmuje się osoby, które będą pisały w Twoim imieniu, ale w ogóle się nie wspomina ich na opłatce. Na opłatce znajduje się Twoje nazwisko, podczas kiedy książkę napisał zupełnie ktoś inny. W ten sposób potrafią być pisane niektóre autobiografie, gdzie tak naprawdę bohater tych autobiografii palca nie przyłożył do nich. Dosłownie, w sensie o nich nie napisał. Co najwyżej, dał jakieś wskazówki wytyczne, albo nie dawał żadnych. Trudno bardzo dociec, jaki stopień tych wskazówek był. Hmm. Potrafią powstawać w ten sposób powieści. Jak na przykład um, hmm, powieść o Kocie Bobie. Zresztą teraz niedawno wyszedł w film. Nie pamiętam teraz tytułu, ale o takim. Hmm, Młodym mężczyźnie, który był na odwyku narkotykowym i w którymś momencie swojego życia poznał kota. Kota i z tym kotem zaczął przebywać, zaczął się snuć, chadzać, grać na ulicy dla zarobku i stopniowo jego życie zaczęło ulegać zaskakującym zmianom. Hmm. Kot też na swój sposób bardzo, bardzo osobliwy. Wydawałoby się, że to fikcyjna historyjka, ale tak naprawdę okazuje się, że na faktach autentycznych. Powstał film, powstała książka, właściwie powstały książki sygnowane nazwiskiem tegoż człowieka, a tak naprawdę pisane przez zupełnie inną osobę. Na zlecenie w jego imieniu. I trudno dociec do tego, czy on w ogóle cokolwiek wpisał tej książce, czy tylko dawał wskazówki, czy w ogóle coś. Jaki procent był tego, jego wkładu? Hmm. Podobnież z Ramą. Mamy informację, że Artur zlecił napisanie dalszych Ram Gentriemu. Nawet co ciekawe, nie narzucał mu własnego stylu. Nie dlatego, żeby dać mu jakąś tam swobodę czy wolność kreacji, tylko dlatego, że dopatrzył się wystarczająco dużo wartości um, w tymże stylu Gentriegoli. Talentu i śmiało, odważnie, łaskawie, zdecydował się w związku z tym nie wymuszać na nim, żeby imitował jego styl, tylko żeby po prostu pisał. Po swojemu. Hmm. Odważne posunięcie. Ryzykowne. Pewna inwestycja. W związku z tym wszystkim, moje pytanie, które myślałem, że długo później będę potrzebował się nad nim zastanawiać, czy, czy Gentry będzie trzymał poziom, czy będzie podobnie w Moninguście, co Artur, przyszło do mnie znacznie prędzej niż niż przypuszczałem, bo już właśnie przy okazji czytania sequelu. Co jeszcze ciekawe, jak przymierzałem się do nagrania tego rozdziału Molium, to tak, tak abstrahując właśnie zrobiło się ciemno klimatycznie i zaczął padać deszcz na zewnątrz. Więcej klimatu dla Molium. Więc kiedy przymierzałem się do nagrywania odcinka rozdziału Molium o tej ramie drugiej, to nie miałem jeszcze takich notatek przyrządzonych, chciałem bardzo spontanicznie do tego podejść, bardziej, tak nie całkowicie że spontanicznie. Niemniej jednak wydawało mi się wtedy, na tyle, na ile miałem w pamięci tą ramę, bo nie miałem jej świeżo, aż tak strasznie całej w pamięci, to wydawało mi się, że jest to taka skromna książeczka i nie będę miał wiele do powiedzenia o niej. I że będzie to raczej skromny rozdział. Miło mnie wszechciał zaskoczył tym, że moja pierwsza próba nagrania nie wypaliła i czas, który przez to zyskałem, zainwestowałem w przyrządzenie tych bardziej sensownych notatek, w których chciałem tylko zarysować, o czym tak naprawdę mógłbym powiedzieć w temacie ramy drugiej, co mnie tam zainteresowało, co zwróciło moją uwagę szczególnie, o czym byłoby interesująco wspomnieć w molium. I okazało się, że kiedy skończyłem przygotować te notatki, to z radością <głos》>, doznałem takiego ukojenia, że okazało się, że jak najbardziej będę miał sensowny materiał na rozdział. Jak najbardziej powinien być to kolejny treściwy merytoryczny odcinek Molium. To mnie bardzo ucieszyło, że Rama 2, czy oficjalny tytuł powrót Ramy, um, inspirowały mnie jednak dosyć sensownie. Jeszcze inną ciekawostką było to przed nagraniem, że chwilę w przed nagraniem, bardzo niedługo, chrześcijał um, mi jakby podszeptywał tego Artura Clarka, wspominając o nim tu i ówdzie w bardzo bliskich odstępach czasowych. Taka ciekawa koincydencja. W jednym miejscu oglądając serial sequest, taki serial science fiction, którego akcja dzieje się w przyszłości, kiedy ziemia, ludzie zwracają bardziej uwagę na ostatnie możliwe do zamieszkania, do skolonizowania tereny na własnej planecie, którymi były oceany. A więc akcja tego serialu generalnie Przebiega pod wodą. Głównym bohaterem tego serialu jest tytułowa łódź podwodna Sequest, nowoczesna taka futurystyczna. Tam wiele jest bardzo interesujących konceptów. Um, w każdym razie w tym konkretnym odcinku, który oglądałem niedawno, został wspomniany gdzieś tam w dialogach nazwisko Artura Clarka i zaraz bardzo blisko czasowo oglądałem nowy film o Stevie Jobsie. Też zaskoczenie, że w ogóle nakręcono kolejny, um, który jest otwarty wręcz yy, prezentacją. Artur się tam pojawia stumiąc swoje wizje przyszłości, okazuje się bowiem, że w niemałym stopniu okazał się wizjonerem, podobnie do znacznie starszego pisarza Juliusza Verna. Taki Arthur Clark jest znany ze swojego wizjonerstwa trochę. Hmm. On się pojawił właśnie na wstępie, na otwarciu tego filmu o Stevie Jobsie. Więc taka ciekawa koincydencja, że gdzieś tam wszechświat mi podszeptywał to nazwisko Artura Clarka, wiedząc, że nagrywać i tak za, mam zamiar o drugiej, Molium, jedno z najbliższych. Więc taki doping. <słyski> Przeświatowe cheerleaderki. Podszeptywanie czy rozpęd do stworzenia nowego rozdziału Molium. Rama 2. Hmm. Więc zerknę w te notatki i co? Co tu mamy w notatkach? Um, miałem jeszcze wspomnieć o zarozumiałości Clarka, tak? Co ciekawe, hmm, um, mówiłem, że Artur zdecydował się nie wymuszać tylu własnego literackiego na Gentrym, gdyż, gdyż dopatrzył się w nim wystarczającej wartości. Ale jeszcze zanim zanim to uczynił, zanim miał tą, tego okazję. To jego reakcja na perspektywę takiej współpracy była taka. Cytuję. Jednak jęknąłem w momencie, gdy Scott opowiedział mi o przyjacielu Petera, czyli o tym właśnie Gentrym, który ma znakomity pomysł na scenariusz i prosi, żebym go rozwinął. Jęknąłem, bo w gatunku science fiction nie ma wielu wspaniałych pomysłów. A jeżeli są, to już wykorzystałem je w swoich powieściach. To mi się trochę kojarzy zanazumiałe, no. Ten nasz Arthur Clark trochę mi się jawi, zrozumiałem w tych słowach. Hmm. Ym, przypisując sobie wszystkie yy, najbardziej wartościowe pomysły science fiction, może to było częściowo żrutowliwe, może nie, ale hmm, kto wie. No ale jednak był skłonny yy, zlecić tą powieść. Być może bardziej jako. Efektywny biznesmen niż jako efektywny pisarz artysta, kto wie. Ale zrobił to. I następne ramy mamy Gentry'ego tak naprawdę, gdzie Artur co najwyżej właśnie dawał ogólne wytyczne, stworzył pewne zarysy, postaci, wątków, gdzieś tam punktów, zbieżnych jakichś. A na podstawie tych ogólników Gentry stworzył powieść rama 2 i następne, co dalej? Cerkam notatki. Czy kolejny rama trzyma poziom i czy podoba mi się podobnie do pierwszego? tak To jest takie dobre pytanie i ogólna kwestia. Właśnie odpowiedzieć na to, już teraz, bo jak już mówiłem, to pytanie miało nadejść później, ale przybliżyło się, przyszło do mnie znacznie prędzej, skoro już drugi rama jest pisany przez kogoś innego. Więc zajmijmy się teraz tym kluczowym pytaniem, czy dalszy rama w moim guście trzyma poziom, w moim subiektywnym postrzeganiu, czy mi się podobnie podoba do pierwszego, bo tak dla przypomnienia pierwszy mi się dosyć spodobał, dosyć przypadł mi do gustu. Ciekawe, że drugi rama, mogę rzec, dosyć również jak najbardziej mi się spodobał. To było dla mnie, jest nadal pewnym zaskoczeniem, dlatego, że przez niekrótki czas nie było to dla mnie wcale oczywiste. Był czas, na przykład, kiedy czytając tą powieść, odnosiłem takie niebezpieczne wrażenie, że jest ona pisana, jest to kolejna po prostu powieść pisana bardziej pod publiczkę. Mam na myśli, kiedy zetknąłem się z, z motywami intryg pośród bohaterów takich bardzo ludzkich, chciałoby się powiedzieć intryg. Czy wtedy, kiedy zetknąłem się hmm, z takimi jaskrawymi, bardziej scenami, um, no dosyć takimi brutalnymi w których ginie część bohaterów, to zaczęło mi się to tak niebezpiecznie, nieprzyjemnie kojarzyć z takim pisaniem pod publiczkę, z taką sztuką dla sztuki. Jak już niejednokrotnie opowiadałem w Molium, doświadczałem czegoś takiego w Nowych Dune'ach, czyli tych tomach Duny, taka saga science fiction, pisanych już przez syna, Franka Herberta ze współpracy z Kevinem J. Andersonem. Tam praktycznie niejednokrotnie mamy do czynienia z obrazami, które można odbierać w ten sposób, że są tworzone na pokaz wręcz, żeby celowo poruszać, celowo szokować. To bardzo dobrze idzie w parze gdzieś tam z filmami, serialami, produkcjami, które są dosyć popularne masowo. To są bardzo często niestety produkcje napakowane jakimiś takimi jaskrawymi scenami przemocy, brutalności, agresji. Mamy wreszcie te intrygi całej. Hmm. I to mi się to tak nieprzyjemnie skojarzyło. I przez pewien czas nie miałem w ogóle pewności. Byłem zdezorientowany i byłem już nawet skłonny stwierdzić, że ta Rama 2 może niestety być taka bardziej hmm, komercyjna, że tak powiem. Może się okazać bardziej komercyjną. Jednakowoż, po zakończeniu lektury, kiedy już hmm, przeszłem przez całą książkę i zyskałem pełen obraz, obraz całości, mogę stwierdzić z przyjemnością, że hmm, na szczęście w moim odczuciu tak nie było, tak się nie stało. Na szczęście te jaskrawe obrazy w ramie drugiej były okazjonalne, jak rodzynki, punktowo. Bardzo mało tego było. One były, ale było ich mało. Nie odnosiło się wrażenia, że, że autor używa tych jaskrawości, żeby celowo poruszyć jak najbardziej czytelnika. Podobnież z intrygami. Intrygi tak samo dosyć naturalnie udało się w moim odczuciu autorowi wkomponować w całość powieści, w całość fabuły. I udało się te rzeczy w taki sposób skomponować. Zarówno te intrygi, jak i te jaskrawe, bardziej sceny, mocniejsze sceny, udało się tak skomponować autorowi w moim postrzeganiu w fabułę, że sprawia wrażenie dosyć naturalne po namyśle właściwie. Gdzie te intrygi bardziej można odczuwać jako naturalną konsekwencję ludzkości, gdzie można po prostu. Rzec, że można się było jak najbardziej tego spodziewać, że jak mamy grupę osób jakąś, to gdzieś tam hmm, w tej grupie prawdopodobnym dosyć jest, że znajdą się tam, gdzie mamy duże przedsięwzięcie, duże pieniądze, tam i prawdopodobnie znajdą się jakieś nieetyczne osoby, które coś tam sobie na boku kręcą, o ile wręcz nie knują, które prawdopodobnie będą skłonne w w którymś momencie bardziej wartościować pieniądz od etyki, i zrobić więcej, niebezpiecznie więcej, żeby te pieniądze nie przeszły im koło nosa. To jest do przewidzenia, nie ma w tym nic takiego dziwnego. To jest do przewidzenia, że w którymś momencie może się coś takiego pojawić, a jeżeli chodzi o te jaskrawości, które pojawiają się gdzieś tam w którymś momencie, um, staram się nie spoilerować generalnie, postaram się uprzedzać, jeżeli będę spoilerował. W każdym razie, jeżeli chodzi o te jaskrawości, jakieś jaskrawe bardziej sceny, gdzie pojawia się no, trochę brutalności takiej obiektywnej, to można również po namyśle właściwie, o ile nie trzeba przyznać, że to jest naturalna konsekwencja osobliwości świata ramy, tego obcego świata, który nadal praktycznie do ostatnich stron nie daje siebie zdefiniować. Myślę, że to mogę akurat zdradzić, to mogę powiedzieć ten ogólnik, że nie daje się nadal zdefiniować rama jako jednoznacznie przyjacielsko nastawiony, czy wrogo nastawiony względem ludzi, czy względem ziemi. I te jaskrawe obrazy, które tu i ówdzie się pojawiają, nadal nie pozwalają w żaden sposób stwierdzić, zbliżyć się, przejść bardziej w jedną, czy w drugą stronę, bardziej w przyjacielską, czy bardziej w wrogą teorię, jak jest nastawiony do człowieka rama. Więc miło mi było jednak stwierdzić, że ja nie odczuwam finalnie w powieści Gentry'ego tej sztuki dla sztuki, tego pisania pod publiczkę, celowego szokowania czytelnika. To, to było akurat dla mnie dosyć miłym, zaskoczeniem, odetchnięciem takim trochę. Co jeszcze, jeżeli chodzi o to, czy Rama trzyma poziom? Tak ogólnie mówiąc trzyma, w moim odczuciu trzyma. Jest nieco inny, ale trzyma. Jednak podoba mi się. Zaskakuje mnie to trochę, dlatego że okazuje się, że nie robi tego w dosyć jednoznaczny sposób, tylko bardziej tak labiruje um, na granicy pewnej, utrzymuje pewną równowagę. Gdyż mamy niebezpieczne te elementy, tych intryk czy tych jaskrawości, które wystarczyłoby, żeby ich trochę więcej było, żeby zaczęły mnie niepokoić, Żebym właśnie zaczął nabierać takiego wrażenia sztuczności, sztuki dla sztuki. Ale jednak autorowi udało się to tak zbalansować, tak zrównoważyć, tyle tylko przyprawić, żeby dało się to spożywać, ale żeby nie było to zbyt ostre, nie było to zbyt szykujące, nie było to, że tak powiem, zbyt przeprawione, że tak powiem. To podobnie mamy z innymi kwestiami. Nadal mamy, co ciekawe, ten spokój. Może tak, tempo akcji. To też jest dosyć ciekawe. Tempo akcji, które w moim odczuciu było różne. Czasem, gdzieś w początkowym okresie lektury, miałem to przyjemne wrażenie, że wszystko jest wzięte pod lupę i spokojnie rozwija się przed czytelnikiem. Mamy możliwość poznania różnorakich detali, przyjrzenia się możliwie dokładnego osobom, które będą grały główne role w fabule. Jak to się wszystko aranżuje, rozkręca. W którymś momencie dalej jednakowoż zaskoczyło mnie, że nastąpiło przyspieszanie, ucięcie pewnego czasu i nagle znajduje się zupełnie w innym miejscu, w innym punkcie na chronologicznej linii. I tak jakby to wszystko uogólnić, więc czasem miałem wrażenie, że, że właśnie akcja jest przede mną spowalniana, rozciągana, pod mikroskopem widzę osobliwości, widzę szczegóły, a czasem przeskok i jakiś taki szybszy kadr, a osobliwość polegała na tym, że autor nie pozwolił mi przyzwyczaić się ani do jednego, ani do drugiego. Czyli nie, nie było tak, że większość powieści była na przykład szybka, była, pełna, była złożona właśnie z krótkich kadrów, jak na przykład mamy w sporej mierze w tych nowych tomach Dune, gdzie poszczególne rozdziały bardzo mi przypominają takie szybkie, krótkie, wyrwane kadry. Tak nie mogłem odnieść takiego wrażenia w środku ramy drugiej, żeby większość tej powieści składała się z takich krótkich, właśnie wyrywkowych kadrów, jak i nie mogłem z drugiej strony odnieść takiego wrażenia, że większość tej powieści bardzo wolno rozciągała się przed czytelnikiem, odsłaniając kolejne karty, kolejne informacje pod mikroskopem, jak gdyby tak bardzo detalicznie. Też nie mogłem mieć takiego wrażenia. To było gdzieś, w takim razie dosyć dobrze zbalansowane. Do takiego wniosku dochodzę, że to było po prostu dosyć dobrze zbalansowane, zrównoważone. Tempo akcji. Hmm. Głębia psychologiczna postaci. Hmm. Niektórzy mówią, że postacie w ramie drugiej składają się wreszcie z czegoś więcej niż tylko z nazwiska. Takie cyniczne trochę ujęcie. Dla mnie nie było aż tak źle w ramie pierwszej. Niemniej faktycznie również i w moim odczuciu postacie w ramie drugiej zdecydowanie większej głębi nabrały, większego realizmu, autentyzmu. Więcej tej psychologii, więcej tych osobowości otrzymujemy dotyczącej poszczególnych bohaterów, poszczególnych postaci. One nabierają bardziej charakterystycznych rysów. Hmm. Dosyć, dosyć interesująco. Z biegiem czasu się wyłania jedna za drugą charakterystyczne twarze, charakterystyczne osobowości. To jest też coś, co mi się spodobało. Hmm. Świat Ramy nadal osobliwy, nadal obcy. Ja mówiłem o tej egzotycznej, autentycznej obcości, którą udało się uzyskać w ramie pierwszej Arturowi. To chyba największe osiągnięcie, że udało się coś naprawdę innego stworzyć, wykreować, niż bardziej stereotypowego, konwencjonalnego, konwencjonalnego science fiction. A tu dostajemy dosyć taki um, autorski, dosyć oryginalny obraz, koncepcję Ramy. Um, w drugiej ramie to nadal jest utrzymane. Nadal świat ramy jest obcy. Nadal jest tajemniczy. Nadal nie udziela większości odpowiedzi. Co ciekawe, to jest bardzo ciekawe, to jest chyba fenomen ramy, że nadal nie udziela większości odpowiedzi. Znowu się znajdujemy na ramie, owszem, ale nadal... Możemy tylko popatrzeć, tak upraszczając. I spekulować co najwyżej. Ale odpowiedzi udaje się udzielić tylko w bardzo ograniczonym zakresie. Natomiast w większości procent rama w moim odczuciu pozostaje nadal tajemniczy. Niezgłębiony. Pomimo, że trochę tam czasu jesteśmy. Um, trochę poeksplorowaliśmy, pozgłębialiśmy, to jednak nadal większość tego, z czym się stykamy, pozostaje tajemnicza. I ma to swój urok dosyć. Jest to, czy może to być czymś, co trzyma czytelnika uwagę przy książce. Bo czytelnik tak samo może się bardzo zaciekawić, zafrapować tym, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, czym tak naprawdę to jest, czym to się okaże być i czekać do ostatniej minuty na szansę odsłonięcia prawdy hmm. z szybko bijącym tętnem. Okazuje się, że dosyć, dosyć chwytliwy jest to sposób na, na powieść, czy, czy koncept na powieść. Trzeba mieć dosyć chyba, hmm, myślę, udany talent, że tak powiem, żeby udało się napisać coś takiego, oddać taki koncept skutecznie, czyli w taki sposób, który nie będzie nużył czytelnika, wręcz przeciwnie, będzie go trzymał generalnie zaciekawionego, żywo zaabsorbowanego, chociaż jednocześnie większość odpowiedzi się mu nie udzieli. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Jaki trzeba mieć talent, żeby takie coś zrobić? Okazuje się, że Gentry daje radę. <głosy> o tak naprawdę znacznie więcej niż daje radę. Dosyć dobrze się to czytało. Język nie sprawiał wrażenie sztucznego na pokaz. Ja znowu już w diunie nierzadko odnosiłem takie wrażenie, że język jest trochę taki <śmiech> elokwentny na pokaz, że to jest trochę sztuczne. W ramie to jest tak na granicy, dobrze znowu, kolejna rzecz, która jest dobrze wypośrodkowana, zbalansowana, że z jednej strony język nie, nie, nie brzmi zbyt pospolicie, z drugiej nie brzmi zbyt naukowo, nie brzmi zbyt kulturalnie, że tak powiem, wzniośle. Jest dobrze wypośrodkowany, tak bym rzekł. Hmm. poza tym drugi rama poza tym, że odsłania pewne nowe rzeczy, których nie uświadczyliśmy w poprzednim tomie, to również znajdują się w nim pewne inne zupełnie smaczki mamy m.in. nową załogę i jej osobliwości Poprzez to, że postacie są zarysowane ze znacznie większą głębią psychologiczną ich osobowości, charakterów, to poznajemy również ich tła pewne, ich trochę przeszłość. To nabiera jeszcze większego realizmu. Możemy się przez to jeszcze bardziej identyfikować z rozgrywanymi scenami, gdyż nabierają przez to więcej życia, przez ten większy autentyzm bohaterów. Bohaterowie sami w sobie są dosyć interesujące. Hmm. znajdują się również poruszające sceny. Znajdują się sceny hmm, takie trochę bardziej z adrenaliną. Ale generalnie większość jest dosyć spokojna i ma w sobie taki główny apetyczny smak, którym jest zgłębianie czy eksploracja nieznanego. Większość czasu na spokojnie odkrywamy nieznane w tej książce i dziwimy się. Dziwimy się i spekulujemy. Chodzimy po obcym świecie i hmm. i stykamy się z własną bezradnością, jaką możemy mieć co jest naturalne w obliczu zupełnie obcej kultury, obcej cywilizacji, z czegoś tam naprawdę zupełnie innego, co bardzo trudno jest mierzyć ziemską miarą. Nie tylko miejscami gdzieś tam się zbiegnie i uda coś tam wydedukować. Ale generalnie to będzie obce, tajemnicza. Dobry kandydat na przeżycie główne doświadczenia jakieś w życiu, takie najbogatsze, że tak powiem, najbardziej efektowne. Czekam notatki. Co tam jeszcze mam? Hmm. Uroczy aspekt robotów Richarda Wakefielda. To jest um, jedna, jeden z tych właśnie smaczków postaci głównych bohaterów ramy drugiej. Um, pośród nich znajduje się taki inżynier fizyk, którego takim hobby, pasją jest konstruowanie takich sympatycznych robocików recytujących Szekspira, a właściwie nie tylko recytujących go, co i odgrywających. Takie sympatyczne, bardzo takie urocze robociki, które hmm, odegrają niejedną scenę w powieści, i dosyć mnie zaskoczyły. Dosyć mnie zaskoczyły zdecydowanie. Takie dosyć nietypowe podejście. Wcześniej się z tym nie zetknąłem. Bardzo sympatyczne ujęcie robocików. Taki sympatyczny bardzo akcent w powieści. Bardzo, bardzo taka sympatyczna przyprawa. Bardzo, coś, co mi się bardzo spodobało i wywołało uśmiech na mojej twarzy. Gdzieś tam wzdłuż lektury. To te właśnie robociki Richarda. W ogóle jest tam w swój sposób fascynujące, że że udało się w tej powieści przedstawić pewną ewolucję z jednej strony, ewolucję bohaterów z jednej strony to oczywiste się wydaje tak bywa z drugiej strony jest to dla mnie fascynujące mieć taki talent, żeby udało się to oddać w autentyczny sposób, bez takiego sztucznego posmaku, tę ewolucję bohaterów że na początku mamy grupę obcych w sobie ludzi a wzdłuż czasu obserwujemy jak ci ludzie nawiązują ze sobą relacje jak w jakimś Big Brotherze, jak to się wszystko rozwija, ewoluuje do, do formy, którą byśmy się bardzo zaskoczyli, jeżeli byśmy wyjęli z kontekstu zupełnie gdzieś tam punkt finalny w czasie z fabuły i porównali z punktem początkowym, to możemy się bardzo zaskoczyć, jak, jakieś zestawienie, jak, jakaś różnica w ogóle, co tam się wyklarowało. Hmm. Inną z charakterystycznych postaci, głównych bohaterów, jest postać Nicole de hmm. Kobiety w zespole, nie jedynej, ale takiej dosyć, takiej, która została wyprowadzona na pierwszy plan w powieści. Hmm. Osobliwa, bardzo postać, jedna chyba z takich bardziej charakterystycznie zarysowanych przez autora. To też jest ciekawe, że te postacie nie są, a przynajmniej nie wszystkie, nie są takie płaskie, przewidywalne, konwencjonalne, przeciętne. Z drugiej strony nie są tak, że tak powiem, odjechane, czy oryginalne, żeby, żeby odczuć znowu już ten posmak sztuczności, że to jest na pokaz robione. Raczej bardziej to przypomina autentyzm, że faktycznie tacy ludzie mogli się zdarzyć, mogli być. Włącznie z ową Nicole, która dosyć charakterystyczną się okazuje z biegiem powieści odsłaniać przed nami. Niektóre zaskoczenia potrafią wręcz oj, szokować. Dosyć, dosyć, dosyć. Ale co zwróciło moją uwagę w szczególności, jeżeli chodzi o Nicole, to dwie sprawy. Moje kojarzenie jej z realizmem magicznym, o czym zaraz opowiem. Oraz to, że została świetnie skontrastowana z inną postacią, również kobietą w hmm, powieści, która nazywała się Francesca Sabatini. Francesca. Hmm. Bardzo ciekawe skontrastowanie, ale od początku. Skojarzenie z realizmem logicznym. Dowiadujemy się w którymś momencie, że Nicole, to nie będzie spoiler, ja myślę, że to tym ogólnikiem mogę się bezpiecznie podzielić, że Nicole posiadała czy posiada afrykańskie korzenie. Hmm. Pewne. I czy, czy afrykańską stronę, afrykańskie korzenie, może tak to ujmijmy. I hmm. te afrykańskie korzenie okazują się w jakiś sposób wpływać na jej osobowość. To jest ciekawe, gdyż ona z jednej strony zrobiła dosyć prężną, efektywną karierę, stała się uznanym autorytetem naukowym. Wydawałoby się, że irracjonalny świat, znaczy świat, który mógłby się kojarzyć z irracjonalnym i, i abstrakcyjnym, jakimś prymitywnym jakim były te afrykańskie korzenie, wydawałoby się, że to mogło być tam gdzieś zepchnięte, w ogóle zignorowane przez Niko, Zepchnięte przez ten dominujący naukowy świat. Przez, przez naukę, przez wiedzę. Hmm, przez racjonalizm. A tu się okazuje, co ciekawe, że wcale się tak nie stało. Że Nikolo zachowała w sobie tę mistyczną stronę. Może nie zrobiła tego celowo, Bardziej to przypomina sytuację, w której ta mistyczna strona sama się zachowała w Nikola. A może ona posiadała w sobie naturalny szacunek dla tego, dla, dla przeszłości, dla korzeni. I, I pewne wspomnienia z dzieciństwa były dla niej po dziś dzień ważne. Może to była jeszcze jedna jej wartość przez Wielkie W, a nie coś, co spłycała, czy czy spychała na dalszy plan, ignorując poprzez to, że to nie było naukowe, że to nie było racjonalne. To mi się kojarzy z niedawno wspominanym w Molium tytułem Afrykańskie noce. I tam opowiadałem właśnie o tym syndromie otwartego umysłu na, na magię, na irracjonalizm, na coś, co wydawałoby się irracjonalne, a tak naprawdę hmm, na jeszcze jedną kolejną stronę, kolejny element życia który jeżeli zetykietujemy go jako irracjonalny, niegodny uwagi, dziecinny, niepoważny, to może się okazać, że stracimy coś cennego. Natomiast jeżeli zdecydujemy się mieć otwarty umysł, to może się okazać, że nasze postrzeganie życia świata, nas samych również i innych ludzi znacząco się pogłębi, wzbogaci. Życie się nagle poszerzy. Opowiadałem o tym wtedy w Molium i opowiadam, nadmieniam właściwie o tym dzisiaj, że tak mi się kojarzy, że Nicole, podobnie jak autorka Afrykańskich Nocy, należa, należy do kobiet, które zachowały ten otwarty umysł w sobie, nie spychając i nie ignorując tej rzeczywistości, tego aspektu rzeczywistości, który inni mogliby określić irracjonalnego, niepoważnego, prymitywnego może nawet. Hmm. I to jest o tyle ciekawsze niż w przypadku autorki Afrykańskich Nocy, że Nicole miała właśnie to bardzo intensywne podłoże naukowe. A jednocześnie obok tego zachowała ten mistycyzm. I ten mistycyzm okazuje się ku... coś bardzo ciekawe, ku zaskoczeniu czytelnika, że odgrywa pewną rolę w powieści. Pojawia się tu i tam nie zajmuje bardzo dużo miejsca, ale jak już się pojawia, to bardzo mi przypomina te afrykańskie noce, bardzo mi się kojarzy właśnie z tak zwanym realizmem magicznym. Kojarzy mi się... Może powiem, czym jest realizm magiczny, tak pokrótce. Woli ścisłości. Realizm magiczny to jest taki... Hmm. To jest taka sytuacja, w której otrzymujemy, czy taki motyw, w którym otrzymujemy magię zaprezentowaną nam w dosyć taki autentyczny, realistyczny sposób. Sposób, który sprawia, że nierazutko nie od razu się spostrzegamy, że mamy do czynienia z czymś paranormalnym, niezwykłym. Widzimy coś i wydaje się nam, że to jest normalne, że to jest kolejny element normalnej rzeczywistości dnia codziennego, a tu nagle w którymś momencie zostajemy poddani takiemu zaskoczeniu, szokowi, że to, co wydawało się naturalne, to jest zupełnie co innego, to jest w ogóle paranormalne, nie z tego świata, jakieś w ogóle magiczne. Hmm. Nieraz przez długi czas nie wiemy, z czym tak naprawdę się stykamy, z czym tak naprawdę obcujemy i doznajemy takiego szoku nagle, nieraz stopniowo i dopiero z perspektywy czasu wydaje się, że te puzzle się układają i widzimy nagle w całkowicie nowym świetle to, czego doświadczyliśmy przedtem. Takie coś mieliśmy w filmie Szósty Zmysł, takie coś mieliśmy w filmie Inni z Nicole Kidman, takie coś mieliśmy... Um, gdzie jeszcze to mieliśmy? w powieściach, gdzie nazywa Karola, to jest na każdym kroku. Ale mi szczególnie zapadła w pamięć powieść hmm, Droga bez dna. zacznę notatki. Autorstwa Bena Okri. Gdzie ten realizm magiczny był tak bardzo, bardzo, bardzo gęsty. Bardzo zintensyfikowany. Hmm. Bardzo dużo tamtego można było doznać i po przeczytaniu książki można było się poczuć jak po jakiejś fazie, po jakimś niezmuchaju czy czym, po jakiejś wizji, a w ogóle nie wiadomo co jest czym. To jest jedna właśnie z tych cech realizmu magicznego, że trudno odróżnić od siebie tak zwaną rzeczywistość od um, tej płaszczyzny magicznej. To nie jest, przy czym należy zwrócić uwagę, że to nie jest, ta płaszczyzna magiczna to nie jest synonim jakiejś fantozy. To jest bardziej mistycyzm, to jest bardziej na poważnie traktowane niż po prostu synonim bajki, fantazji, wierzeń, marzeń, jakiś ten legend tylko i wyłącznie. Jest to po prostu kolejna strona życia bardziej, którą część osób będzie trywializowało i nie przyjmowało do wiadomości, a część osób potraktuje poważnie. Mistyczna, tajemnicza hmm. i bardzo gęstą formę tego Otrzymujemy w tej powieści droga bez dna i dlatego ona mi bardzo zapadła w pamięć, chociaż już nie pamiętam prawie nic z tej książki, to jednak udało mi się doszperać właśnie gdzieś w moich rejestrach starych, przyczynnych książek jej tytułu, a w internecie doszperałem się komentarza jednego z czytelników tej książki, który chciałbym przytoczyć tak dla ciekawości o tej książce. Książka niezwykle, że tak to ujmę, gęsta, pełna opisów wymagających nieprzeciętnej wyobraźni od czytelnika. Szalenie intrygująca, poruszająca, odwieczne prawdy na temat ludzkiej egzystencji w sposób naprawdę nietypowy. Akcja tak przewrotna, że momentami można dostać zawrotów głowy, jak gdyby tytułowa droga bez dna. Co jednak nadaje całości szczególny klimat, gdzie świat realny przepłata się z iluzją, choć czy to rzeczywiście iluzja, można spekulować. Więc z takim realizmem magicznym skojarzyła mi się postać Nicole, że ten sam realizm magiczny był w niej obecny jak najbardziej. Chociaż w ramie pełni co najwyżej taką bardzo epizodyczną rolę, taką punktową, to jest drobny udział i absolutnie nie ma tam tej gęstości. Nawet u Jonathana Carola. Jonathan Carroll popularyzuje lekko realizm magiczny. Czyli jemu się udaje w moim odczuciu przedstawiać realizm magiczny w taki sposób, który nie będzie doprowadzał specjalnie o zawroty głowy, który po prostu będzie bardziej tak uproszczony. Będzie robił wrażenia, będzie zaskakiwał, ale jednocześnie nie będzie wymagał. Um, nie będzie bardzo głęboki, nie będzie zbyt głęboki, o tak to ujmę. Będzie wystarczająco um, płytki, żeby można, żeby przeciętny czytelnik mógł się jakoś w tym odnaleźć, o, tak powiem, żeby większość czytelników mogła się w tym jakoś odnaleźć, mogła to ogarnąć. Czyli też dobre to pośrodkowanie. Ja bym właśnie powiedział, że Jonathanowi udało się efektywnie spopularyzować realizm magiczny, podczas kiedy warto jednak wiedzieć, że istnieje taka jego skondensowana taka forma, taka esencja realizmu magicznego. Taki nie popkulturowy realizm magiczny, tylko realizm magiczny taki prawdziwy, taki oryginalny, jak taka gorzka czekolada z wysokim procentem kakao. Bardzo... I taki realizm magiczny otrzymujemy między innymi właśnie w tej drodze bez dna Bena. Hmm. I to jest jedna z ciekawych rzeczy na temat postaci Nicole z ramy. Druga to jest wspomniane ciekawe skontrastowanie z inną kobietą, z Franceską Sabatini. Bardzo interesujący kontrast stworzył autor um, zestawiając ze sobą te dwie Osoby. Ja w ogóle zaskoczyłem się, że Francesca znalazła się. To jest drobny spoiler, myślę. Naprawdę drobny. Że ona się znalazła hmm, na pokładzie. Początkowo myślałem, że, że ona jako dziennikarka będzie tylko na początku, gdzieś tam, zanim oni wszyscy wylecą. Później już jej nie będzie, albo będzie co najwyżej zdalnie obecna. Sprowadzenie jej do jej załogi na stałe było bardzo interesującym zaskoczeniem. Bardzo, bardzo interesujące skontrastowanie z postacią Niko. Dlaczego? Dlatego, że Nicole, o której już trochę opowiedziałem, generalnie jawiła się jako taka spokojna, w porządku, em, zachowująca etykę, chociaż chociaż są pewne, można by to podważać, jest pewien konkretny epizod, bardzo taki zaskakujący właśnie, inny z jej życia, hmm, em, o którym się dowiadujemy i możemy sobie porozmyślać o nim, z kim Nicole miała romans w swoim życiu. Bardzo interesujące i bardzo zaskakujące, z kim ona miała romans, ale no pomijając już to, to ona sprawia wrażenie takiej bardzo ustatkowanej, bardzo takiej ugruntowanej, bardzo um, autorytatywnej, ale w sposób niewywyższający się. Bez spychy, bez zarozumiałości. Natomiast z takim przyjaznym nastawieniem, ale jednocześnie pełnym wiarygodności wiarygodności opartej na własnej wiedzy obszernej, obfitej, na własnym obfitym doświadczeniu. Z drugiej strony jeszcze dostajemy właśnie te afrykańskie korzenie, pewną wrażliwość. Dowiadujemy się, że tak naprawdę Nicole jest osobą, która sprawia wrażenie, jakby sama była skutecznie zbalansowana, ale jednocześnie jakby bardzo skutecznie trzymała w sobie pewną wrażliwość ukrytą mała ją w ryzach. Nie jest to kobieta zimna, aby złuczyć Absolutnie. Ona dobrze to balansuje. Wydaje się dosyć dobrą kobietą w sensie mającą te uczucia, nie stroniącą od nich, ale jednocześnie jak gdyby chroni najbardziej tą wrażliwą warstwę siebie i wrażliwe wartości w sobie, nie dopuszczając nikogo z zewnątrz do nich ma nad tym dosyć istotną pieczę. Taka, takie dobre zrównoważenie, czyli nie wystawia siebie całej na świat zewnętrzny, a jednocześnie nie izoluje zbyt wysokiego stopnia siebie od innych. Hmm. Czyli nie jest właśnie taką zimną, idącą po trupach oportunistką. Absolutnie. Ona wydaje się, ja ją odebrałem w taki sposób, że jest pozytywną. Osobą, która pomimo całego swojego doświadczenia i autorytetu nie wywyższa się, tylko potrafi w taki przystępny bardzo sposób współżyć z innymi członkami załogi, kooperować, udzielać różnych porad, konsultacji, czyli po prostu wykonywać swoją pracę. Hmm. Z drugiej strony, a i jeszcze dopowiem, że odniosłem takie wrażenie, że pomimo jej kontrowersyjnego romansu pojemniczego. Ona absolutnie nie jawi się jako, jako osoba wykorzystująca mężczyzn. Um, nie, trudno ją jakoś pogodzić z brakiem etyki. Bardziej to wygląda, że po prostu dała się uwieść na, na bazie wrażliwości własnej, a nie, że po prostu skorzystała z okazji, jak oportunistka. A właśnie Francesca Sabatini wspomniana już bardzo pasuje do takiego modelu oportunistycznego, do takiej przebojowej kobiety, która ma wiele pewności siebie, jak najbardziej yy, idzie przez życie z butami <grymnie> prężnie, nie? I nie stroni od środków, nie przebiera w środkach, żeby osiągnąć to, czego chce. Yy, I wiele osiąga. Faktycznie jest kobietą sukcesu w innej definicji częściowo niż Nicole bo innymi środkami ów sukces osiągnęła. Zupełnie innymi. Dosyć Właśnie stąd ten ciekawy kontrast, że ona też miała swoje tło, częściowo można by doszukiwać się wpływu tego tła na jej formę aktualną. Tak jak i u Nicole. To jest pokazane w powieści. Zarówno w przypadku Nicole, jak i w przypadku Franceski. Otrzymujemy Taki wgląd w przeszłość i możliwość przynajmniej teoretyzowania, co mogło odpowiadać za to, że obie kobiety dzisiaj mają taką, a nie inną osobowość, charakter, taką drogę przeszła, a nie inną. Hmm. Ale Franceska jest bardzo kontrastowa względem w odniesieniu do Nicole, bo właśnie jest przebojowa, jak już mówiłem, nie przebiera w środkach. Jak najbardziej można powiedzieć, że jest oportunistką, jak najbardziej można powiedzieć, że wykorzystuje mężczyzn. Hmm bardzo, bardzo, bardzo interesujący kontrast, zestawić ze sobą te dwie kobiety w bliskości. Być może mieszanka wybuchowa potencjalnie, ale znowu już nie dostajemy pokazówki żadnej w tej książce. Dostajemy ciekawe zbalansowanie. Niektórzy mogą się czuć nieco zawiedzeni, że nie ma wcale aż takich ogni sztucznych, czy batalii bitew pomiędzy nimi, ale są wysmakowane, wysmakowane ruchy. Zarówno pomiędzy tymi dwoma kobietami, jak i pomiędzy innymi postaciami w powieści są dosyć wysmakowane. Jest dosyć interesującym obserwować odsłaniające się z biegiem czasu karty w różnych tematach w tej książce. Hmm. Hmm. I wiedzieć, po prostu dysponować coraz większą wiedzą na temat bohaterów i obserwować ich jako coraz więcej. Um, wiedzący, że tak powiem, obserwator. Obserwator, który z coraz większej ilości informacji daje sobie sprawę i cały czas jak gdyby dziurkę od klucza obserwuje te postacie z ramy. Czyli innymi słowy mamy powieść science fiction z jednej strony, a z drugiej strony mamy bardzo socjologiczną akcję, bardzo psychologiczną z tym wszystkim. Ciekawa warstwa. Coś, co można by dosyć docenić. Tak jak w dunie pierwotnej w sześcioksięgu Franka doceniałem że powieść science fiction z jednej strony, a z drugiej ma wiele warstw takiej dosyć poważnej, że autor podszedł bardzo poważnie do tematu i, i tak naprawdę rozrysował swoją wizję wielowymiarowo, poruszając nie jedną płaszczyznę tak naprawdę, tylko rozwarstwiając swoją wizję, swoją koncepcję na wiele płaszczyzn. Mamy jego wizję od strony religijnej, mistycznej geologicznej, politycznej wiele warstw. To zrobiło na mnie wrażenie w Dijunierze, że jest taka bardziej autentyczna wielowarstwowość w odpowiedzi sobie na pytanie, jak mogłaby wyglądać przyszłość ludzkości gdzieś tam za, za ileś wieków, czy w ogóle eonów w przód. Tak i tutaj cieszy mnie i doceniam że w ramię dwa istnieje ta taka głębsza warstwa równoległa prawdziwych ludzi, głębi psychologicznej, jakichś osobistych historii, um, które poznajemy u jednego, drugiego, trzeciego, czwartego bohatera, poznajemy jego historię, dzięki czemu stają się bardziej ludzcy, przybliżają się do nas jako do czytelników, możemy się bardziej z nimi, może nawet miejscami identyfikować, um, możemy ich być może lepiej zrozumieć dzięki temu. Ciekawe jest, że mamy co poznawać. Kiedy mamy do czynienia z dobrze zarysowanymi, przedstawionymi charakterami, osobowościami, które odsłaniają się przed nami z biegiem czasu, coraz bardziej i bardziej to zyskujemy możliwość prawdziwego poznawania drugiego człowieka. Nie może tak jak w prawdziwym życiu, gdzie się karty różne odsłaniają z biegiem czasu, jedna po drugiej. Hmm. I to jest dobre, bo w innych powieściach nie mamy tej możliwości. Postacie są zbyt, że tak powiem, skromnie przedstawione i nie ma czego poznawać, co wręcz niektórych skłania do, do takiego właśnie cynicznego stwierdzenia, że składają się tylko z nazwiska. To mnie cieszy, że w środku ramy, w środku prozy Gentriego mamy do czynienia tutaj właśnie z tą głębią, że jest co jak najbardziej poznawać. Co dalej? Jest jeszcze kwestia, mówiłem już o tym, że tajemniczość Ramy jest skutecznie utrzymana jak najbardziej nadal w drugim tomie. Jest ona również potęgowana przez pewne motywy. Hmm. Że Rama dzięki tym motywom staje się jeszcze bardziej tajemniczy i czytelnik jeszcze bardziej może być zaciekawiony. Dzięki takim motywom czy pytaniom, które się objawiają i tutaj może zaspoileruję. O! W tym momencie będą spoilery dam znać, kiedy się skończą i w notatkach do tego odcinka postaram się również napisać, od której dokładnie minuty, do której trwają spoilery. O, żeby można było sobie je pominąć. I teraz tak, więc otwieram spoilery. Pierwszym motywem takim um, uintensywniającym tę tajemniczość ramy jest takie pytanie, dlaczego zrekonstruowano ziemskie przedmioty? Hmm. W którymś momencie pojawiają się, bohaterowie odnajdują um, zbiorowisko przedmiotów hmm w ramie hmm. natrafiają na zbiorowisko przedmiotów, które ewidentnie wyglądają na ziemskie, ludzkie. Hmm. No ale skąd, skąd w ramie ziemskie, ludzkie przedmioty, jak tam nie miała prawa <grydy> znaleźć się stopa ludzka wcześniej? Hmm. Oni dochodzą, bo bohaterowie dochodzą w którymś momencie do, do wniosku, że to Rama zrekonstruował po prostu przedmiot, na które natrafił wcześniej w pierwszym statku. Tutaj się właśnie dowiadujemy jednej z zaskakujących informacji, że te statki Ramy widocznie zdecydowanie mają ze sobą jakąś łączność, pomimo tego, że dzieli ich spora odległość, co sprawia, że drugi statek Ramy, ten o którym czytamy w Ramie 2, pojawia się w polu świadomości ziemian długo, po pierwszym tak naprawdę. To już, to już inne czasy na Ziemi. I sporo się zdarzyło w międzyczasie. Natomiast można wydedukować, że przedmioty ziemskiego pochodzenia, które pojawiły się na drugim statku ramy są tak naprawdę rekonstrukcjami przedmiotów, które rama zanotował na pierwszym statku. To były po prostu różne elementy wyposażenia tej pierwszej grupy wywiadowczej, um, pierwszej ekspedycji ramiańskiej. Hmm. Ich jakby makiety, próby odwzorowania pojawiły się na ramie drugiej. To udowadnia łączność pomiędzy tymi statkami. Co więcej, ale pytanie właśnie to pytanie, dlaczego? Dlaczego? Po co? Rodzaj zapisu pamiętnikarskiego? Jakiegoś... Hmm. Jeszcze bardziej tajemniczym, czy zaskakującym jest fakt, że pośród tych przedmiotów pojawia się komputer, który wcale okazuje się nie być tylko makietą, ale prawdziwym komputerem, który daje dostęp do, do pewnych systemów ramy. Jak najbardziej skutecznie, który działa po prostu. Czyli rzeczy jest tylko makietą prawdziwą, ale na przykład ten komputer z jakiegoś powodu makietą nie jest. Więc pytanie, czy to jest celowe, czy nie? Czy... czy Ktoś, kto stworzył ten komputer, chciał, żeby ludzie go używali, czy, czy nadal był ten komputer stworzony tylko na potrzeby takiej jakby pamiętnikarskiej rejestracji, przez co, przez co rano przematywał. Do, docieramy do zupełnie jeszcze większej, jeszcze bardziej spotęgowanej kontrowersji w ramię, to jest duży spoiler też, gdzie natrafiamy dużo później wzdłuż fabuły wręcz repliki samych ludzi. Do tego stopnia. I pytanie po co? To jest jedno z największych dla mnie zaskoczeń w Ramie 2. Jedna z najświeższych nowości, nowych informacji o Ramie, jakie docierają do nas. To to, że odkryto repliki ludzi wręcz z tej pierwszej jeszcze grupy, z pierwszej ekspedycji. Na Ramie 2 odkryto replikę normalnie poruszających się ludzi. Znaczy normalnie, prawie normalnie, ale to nie byli ludzie, tylko właśnie takie Maszyny, po prostu kolejne maszyny, tak zwane bioty, jak wiemy z ramy, z nomenklatury ramy. Ale właśnie to odkrycie tych replik człowieka, replik ludzi, replik tej pierwszej załogi rzuca zupełnie nowe światło na wszelkie istoty, z jakimi do tej pory stykaliśmy się w świecie ramy. Dlatego, że wcześniej mogliśmy spoglądać na te istoty jako na mieszkańców ramiańskiego ekosystemu. Mogliśmy się co najwyżej zastanawiać, spekulować, czy któryś z tych mieszkańców nie jest ramianinem tym takim oryginalnym, natywnym. Ale generalnie mogliśmy założyć jak najbardziej, że większość z tych różnych stworów, stworzeń, biotów, um, które niekoniecznie są robotami tak naprawdę całkowicie, a niektóre z tych stworzeń już w ogóle przypominają całkowicie biologiczne stwory, to mogliśmy jak najbardziej założyć, że większość z tych stworów stanowi... Um, są to po prostu mieszkańcy ekosystemu ramy. Być może jest to rodzaj arki, takiej arki z ich własnej planety, w której umieścili przedstawicieli różnych gatunków żyjących na ich planecie. Mogliśmy tak jak to patrzeć wcześniej, natomiast z chwilą, kiedy odkryliśmy repliki tych ludzi z pierwszej ekspedycji, to rzuciło nagle zupełnie nowe światło na wszystkie te istoty obecne na ramie. Bo przecież skoro he, chodzi sobie po ramiańskiej ziemi he, kilka człowiekokształtnych stworzeń, które do złudzenia przypominają ludzi, a tak naprawdę są ich replikami, to może i też inne stworzenia, znajdujące się na Ramie, są replikami również. Tylko z innych światów, napotkanych gdzieś tam po drodze, wzdłuż trasy, jaką Rama przemierzył do tej pory. Przecież nie wiadomo, jak długo tak naprawdę leciał. Hmm. To jest zupełnie nowe światło i chyba największe zaskoczenie z nowości, z wiedzy na temat Ramy, jaka się odsyłania przed nami, w drugim tomie. Hmm. Patrzę dalej na notatki. Właśnie, kolejna rzecz. Jeszcze jesteśmy w tej sferze spoilerów. Kolejna rzecz, która może potęgować yy, zaciekawienie, czy tajemniczość, tajemniczość ramy, to jest to, że w pewnym momencie odkrywamy, że można się za mną komunikować. Co prawda nie zdążamy skorzystać na szerszą skalę z tego przywileju w drugim tonie, ale zdecydowanie odkrywamy, że tak można komunikować się z ramą. Czymkolwiek jest ta druga strona, z którą się komunikujemy, czy to jest jakiś robot, sztuczna inteligencja, czy, czy to są prawdziwi ramianie gdzieś tam ciągle przed nami ukryci, przed naszym okien, to jednak można się komunikować, gdyż. Dostajemy tego dowód, jak najbardziej. Udaje się przeprowadzić pewien dialog, udaje się um, ostrzec ramę przed niebezpieczeństwem, i to ostrzeżenie widzimy, że jest odebrane. Hmm. I rama odpowiednio analogicznie reaguje względem tego ostrzeżenia, więc mamy dowód, jak gdyby, że można komunikować się z ramą. Hmm. To jest też rzecz potęgująca tą całą tajemniczość ramy. Hmm. no i właśnie znowuż to, kto jest prawdziwym organinem, ciągle to pytanie pozostaje bez odpowiedzi hmm. Hmm. i myślę, że w tym miejscu mogę zakończyć spoilery i hmm. bo to akurat o czym teraz powiem to można już potraktować luźno myślę, pojawia się takie dosyć interesujące Um, pytanie, czy, czy puenta, dobra puenta w powieści. Um, gdzieś tam mamy obecną tą taką stereotypową postawę. Jest ona wymiankowana w powieści. Stereotypowa postawa ludzi względem wszystkiego, co inne, co obce. Wiemy, jak to jest postawa. Bardzo żyzna gleba dla hollywoodzkich filmów po dziś dzień. <śmiech> um, tutaj dostajemy w tej bądź co, bądź już starszej, dosyć archaicznej powieści, kiedy przecież rama 2 powstała, dostajemy taką trafną puentę ujętą w słowach, cóż można sądzić o naszym gatunku? Ktoś zapragnął nas odwiedzić. Nie zna naszego języka. Dowiaduje się, gdzie mieszkamy. Gdy w naszą uliczkę, wysadzamy go w powietrze. <grych> tak. <grych> trafnie ujęte. Trafnie spuentowałem. Spodobało mi się to. Hmm. Dosyć. Co jeszcze? Co jeszcze chciałbym powiedzieć o, o ramie? Chciałbym powiedzieć i to myślę, że podaruję sobie spoiler. To miał być spoiler, miałem powiedzieć jak będzie, ale, ale podaruję sobie, żeby nie trzeba było przewijać. Powiem tylko, że zakończenie. Zakończenie pierwszej ramy było na swój sposób ciekawe. Pozostawiało jednak pewną pustkę. Było otwarte, ale pozostawiało jednak pewną pustkę tęsknotę. Zakończenie drugiego tomu jest w moim guście znacznie ciekawsze od zakończenia jedynki. Znacznie ciekawsze. Jest zaskakujące. Tyle o nim powiem, że jest zaskakujące. Powiem o nim, że jest otwarte. Hmm. Nadal. Ale przede wszystkim jest zaskakujące dla mnie i nie wywołuje już tego uczucia tęsknoty czy niedosytu. Wręcz przeciwnie. Właściwie to intryguje. Co teraz będzie dalej? Jak zostanie zaaranżowana kolejna część? Dlatego, że z zakończenia dwójki można wyschnąć, że wiesz, jak porównasz sobie tak, weźmiesz zakończenie dwójki i zostawisz z tym, jak latają statki, czyli jak, jak, z tym, co do tej pory wiesz o ramie, o tak ujmę, z tym, co do tej pory wiesz o ramie, to zyskasz dwie możliwe opcje, jak będzie zaaranżowana trzecia część ramy. W jednej opcji będą dalej bohaterowie dwójki, a w drugiej opcji nie będzie mogło ich być. Tutaj nie powiem dlaczego, bez spoilerowania. Ale myślę, że wiesz o co chodzi, jeżeli przeczytałeś, czy przeczytałaś ramę pierwszą i ramę drugą, czy, czy przeczytasz ramę drugą dopiero, to wtedy już będziesz wiedział, wiedziała um, Dlaczego jest możliwe, że w trzeciej części ramy w ogóle nie będzie bohaterów dwójki? Ale jest też możliwe, że będą. To zależy i w którą stronę skieruje kamerę swoją autor trzeciego tomu. Tak to I to jest dosyć intrygująca kwestia, jeżeli chodzi o zakończenie drugiego tomu powrotu ramy, czyli słów powrotu ramy. Oh. Hmm. To zakończenie mnie zaskoczyło dosyć. Co ciekawe, ono mi się tak trochę kojarzy, oglądałem niedawno film science fiction, taki jeden z nowszych tytuł, bodajże pasażerowie i tam był taki motyw, że główny bohater budzi się na statku i zyskuje w którymś momencie właściwie możliwość przeżycia niekrótkiego czasu na tym statku i, i spotkałem się z dwoma różnymi um, Hmm. podejściami do tego. W jednym podejściu można było podejść do tego negatywnie, że o Boże, co ja będę robił przez tyle czasu na tym statku kosmicznym? Zanudzę się, czy co? A drugi, można było się cieszyć, bo właściwie miało się na swój sposób ekskluzywne, pełne nowych rzeczy do zgłębiania, otoczenie środowisko wokół, całe dla siebie przez nieokreślony czas. Pust, nie skończyłem, może. Więc um, tak trochę mi się skojarzył ten film hmm. z ramą 2, z jej ekscytującym, ciekawym, dosyć zakończeniem. Ale więcej nie powiem, właśnie, żeby no bardzo nie spoilerować. Hmm. Myślę, że to będzie wszystko o ramie 2. Tak. Um. Podsumowując, jestem zadowolony z tak no. Taktujmy. Jestem zadowolony. Najbardziej się cieszę z tego, że nadal ma na tą spokojną generalnie aurę. Czyli nawet jeżeli um, akcja gdzieś tam przyspiesza tempa nieco, nawet do takich zogniskowanych punktów z jakąś tam adrenaliną, to nadal generalnie wszystko przebiega w takiej spokojnej kameralnej, wręcz aurze. I to jest bardzo w Olinguście, zawsze lubiłem takie ujęcie, taki klimat, właśnie spokojny, kameralny. Co ciekawie się komponuje z bardzo, z bardzo przecież nowym środowiskiem, z tym tłem całym amiańskim, które jest tak bardzo inne, tak bardzo jest wiele tam nowego do zgłębiania, tak wiele zagadek, tak wiele ekscytacji, a z drugiej strony to wszystko jest jakoś zmyślnie przedstawione w spokojny sposób. Spokojny, ustatkowany, możemy na spokojnie wyniknąć zarówno w to, co się dzieje w fabule, jak i w psychologię, w to, co się dzieje w duszach wewnątrz bohaterów. Hmm. To ciekawe, mamy nawet bardzo interesujący wątek, um, jakby to powiedzieć, przemyśleń, światopoglądowo-religijnych, czy religijne, światopoglądowych, jednego z bohaterów, dla którego sprawy wiary są bardzo ważkie. I on to bardzo rozważa, um, aż to dochodzi też do pewnej kulminacji. To już bardzo taki ambitny wątek, który mnie bardzo zadowolił, którego obecność w powieści mnie bardzo zadowoliła, że znalazł się tam bohater, który tak bardziej na poważnie rozmyślał próbował to wszystko ze sobą zestawić. To nie był taki po prostu, to nie było takie płytkie, jak w jedynce mieliśmy bardzo ograniczoną informację, że znalazł się tam ktoś, kto po prostu wysłał hipotezę, że Rama to jest, jest wysłana przez Boga, żeby ocalić ludzi, może wybranych z ziemi. I to jakoś tam skorelowało z zgrupowaniem religijnym na ziemi, z wierzeniami tegoż zgrupowania. To nie było takie ograniczone, takie skromne, takie płytkie wręcz. Tutaj dostajemy przemyślenia w obrębie wiary w znacznie poważniejszym ujęciu, gdzie po prostu jeden z bohaterów na poważnie to traktuje, na poważnie próbuje scalić, pogodzić ze sobą to, co się dzieje z własną wiarą w Boga. Dosyć interesująca, dosyć interesująca kwestia i też wzbogaca moim zdaniem, w moim odczuciu wzbogaca. Jest to jedna z rzeczy, która wzbogaca powieść. Co dalej? Skoro druga rama przypadła mi sensownie do gustu, to cieszę się, że dalej mogę komfortowo mieć jednak tą gwarancję, że dalsze ramy powinny również mi się sensownie spodobać. I to mnie cieszy, że jednak tak się okazało, pomimo faktu, że inny autor, to jednak szczęśliwie okazało się, że jest, że potrafi, potrafi uzyskać efekt również w bardzo w moim guście, w podobnym stopniu zresztą jak jedynka, może nawet w wyższym. Kto wie? Może nawet wyższym, poprzez to, że dostajemy więcej właśnie tej psychologii, więcej szczegółów i nadal ten spokój. Ciekawi mnie, czy Gentry ten spokój postanowił sam z siebie wyłóżkać, czy zdecydował się na niego, żeby utrzymać klimat jedynki jednak. Hmm, ciekawe. Ciekawe. Gdybym przeprowadzał z nim wywiad, to bym zadał takie pytanie. Hmm. Na koniec jeszcze taka Ciekawostka, smaczek na temat Artura Clarka. Mianowicie w komentarzu Artura do ramy drugiej w polskim przekładzie otrzymujemy taką dosyć zaskakującą informację, że taką ono wzmiankuje w którymś momencie, że któraś z jego powieści, a później wszystkie inne, zostały usunięte z bibliotek szkolnych. Nie pisze z jakiego powodu, ale ta informacja dosyć mnie zafrapowała i próbowałem dociec, szperałem, szperałem, próbowałem dociec bardzo, Dlaczego? Dlaczego książki Artura Clarka zostały usunięte ze szkolnych bibliotek w którymś momencie? Hmm. Cóż było to odpowiedzialne? Póki co nie udało mi się dociec o dziwo do tej informacji. Co jeszcze dziwniejsze, w oryginalnym tekście książki, gdzie jest obecna ta sama przedmowa czy posłowie, zależy, bo w polskim mamy posłowie, w cudzysłowie się na końcu książki ten komentarz znajduje, natomiast w anglojęzycznym tekście, w tym, do którego dotarłem, ten sam komentarz był na samym początku, jeszcze przed rozpoczęciem treści ramy, to mamy obecny ten sam komentarz, ale po wynikliwym przyjrzeniu się możemy zdać sobie sprawę z tego, że brakuje tam pewnych akapitów, na pewno tego właśnie, w którym autor pisze, że jego książki zostały usunięte z bibliotek. Tego tekstu nie ma w anglojęzycznym wydaniu. Przynajmniej w tym, do którego dotarłem. To jest o tyle dziwne, że cała reszta komentarza jest. Jest taka sama, jak w polskim przekładzie. Tylko, że w polskim przekładzie dostajemy jeszcze ten bonusowy, dodatkowy akapit, w którym autor wspomina o tym, że jego książki zostały usunięte z bibliotek. Bardzo, bardzo kontrowersyjna i intrygująca rzecz. Jeżeli dotrzesz do, do wyjaśnienia tej sprawy, to chętnie poznam, Kontaktuj się za pomocą formularza kontaktowego na stronie molimpodcast.blogs.com, molim pisane przez M, jak Marjola na początku, na końcu, podcast przez C, w jednym ciągiem, molimpodcast.blogspod.com tam znajdziesz wszystkie rozdziały dotychczas wydane, posegregowane według autorów, według tematów, wszystko, wszystko, wszystko. I tam też jest na dole, z tej strony, formularz kontaktowy. Zapraszam, jeżeli dotrzesz, jeżeli Cię to ciekawi i lubisz bawić się w research, w poszukiwanie różnych faktów, szczególnie gdzieś tam zakopany głęboko, to jeżeli dotrzesz do informacji, dlaczego książki Artura zostały usunięte z bibliotek szkolnych i dlaczego ta informacja nie znalazła się w anglojęzycznym wydaniu, tylko w polskim, Kto jest w ogóle skąd oni to wzięli? Wow, skoro większość tego tekstu do złudzenia taka sama, to chętnie poznam, serdecznie zapraszam. Taki smaczek kontrowersyjny. Hmm. Arthur Clark i Powrót Ramy. Były to zagadnienia, właściwie głównie Powrót Ramy, dzisiejszego rozdziału Molim, 40. I tak na koniec chciałbym już tradycyjnie hmm, wyrecytować, przeczytać jeden z moich wierszy. Szukam właśnie sobie. Um, na smartfoniku tekstu wiersza, który mam dzisiaj do przeczytania. Jest to jeden z moich starszych wierszy, dawno nie pisałem, a zdecydowałem się od dłuższego czasu w Molium każdy rozdział wieńczyć recytacją wybranego wiersza z tego dawnego mojego zrobku. Żeby sobie przypomnieć, tak trochę sentymentalnie, trochę dla ciekawości, żeby one tak się nie kurzyły bardzo w szufladzie. Dzisiaj wiersz z 21 września 2003 roku pod tytułem Wyznania. Odnalazłaś mnie w sobie, rozpostarłaś się ze mnie. Promień słońca przy mej twarzy, otulam spojrzeniem. Odwiedziłaś mój świat. I gdzie jestem? Zgubiłem się w tobie. I nie chcę się odnaleźć. Porzuć wszystkie ziemskie drogi, bym mógł nieść ciebie chwilami wieczności. Wiatr pośród naszych skrzydeł zabierze nas daleko stąd. Ułóż się wygodnie pośród słów, pośród ciszy. Lekko odgarnę sen drugoplanu z Twego jasnego oblicza. Pragnę oglądać Twe wewnętrzne światło i tonąć w nim, bowiem odnalazłem słońce w Tobie. Byłem tu od dawna, lecz jakąś znaczącą jeszcze cząstką mnie śniłem. Teraz zaufaj mi. Spójrz głęboko we mnie. Ujrzysz tam. Wielęgnowaną, delikatną, subtelną, jedyną siebie. Zaprzeczam bramie przełomu. Buduję dalsze drogi, błogosławione, po których dążysz myślą pośród mnie. Pomóż mi w tej wędrówce wspaniałej, bowiem nieraz nie mogę patrzeć. Nie słyszę nic, nie czuję świata wokół, lecz tylko Ciebie całym wszechświatem. Bym nie stracił równowagi. Obejmę Cię. Nie znikaj. Pragnę Twojej duszy każdą cząstką myśli, która boli bez Ciebie. Będę zwracał się ku Tobie wewnątrz serca. A gdy zobaczę Cię znów, obudzisz mnie. Będę krwawił, lecz krew moja dla Ciebie. Spoglądam na Ciebie i widzę wieczność. Powoli spływa krew z ciała codzienności, ułożonego w niej delikatnie, a Duch śpiewa, śpiewa daleko. Usłyszałaś mnie, nie martw się, albowiem dusza moja jest przy Tobie. I kiedy otworzę oczy i znów Ciebie ujrzę, Wyjdę na zewnątrz i oddam siebie jako mój największy dar Tobie. Dziękuję Tobie za uwagę, za Twój czas spędzony w dzisiejszym rozdziałem Molium. Życząc przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy oraz zapraszając jednocześnie do lektury kolejnych rozdziałów, mówił Thomas Lee.